Dzieje apostolskie, rozdział czwarty. A gdy oni mówili do ludu, nadeszli do nich kapłani, przełożony straży świątyni i saduceusze. Oburzając się, iż uczyli lud i opowiadali o zmartwychwstaniu w Jezusie, porwali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło i była liczba mężów około pięciu tysięcy. I stało się nazajut, że się zebrali w Jerozolimie przełożeni ich, starsi i uczeni w piśmie. Annaz, najwyższy kapłan, Kajfasz, Jan, Aleksander, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich w pośrodku pytali, jaką mocą albo w czyim imieniu wyście to uczynili? Wtedy Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi izraelscy – jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa człowiekowi choremu uczynionego, dzięki któremu on był uzdrowiony, niech wam wszystkim wiadome będzie i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z umarłych, przez Niego ten stoi przed wami zdrowy. Ten jest onym kamieniem wzgardzonym od was budujących, który się stał kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mielibyśmy być zbawieni. Widząc wtedy śmiałość Piotra i Jana i wiedząc, że to są ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali, że byli z Jezusem. Widząc stojącego z nimi człowieka, który był uzdrowiony, nie mieli co przeciwko temu powiedzieć. Rozkazawszy im wyjść z sali rady, i naradzali się między sobą mówiąc Cóż uczynimy tym ludziom? Bo że jawny cud przez nich został uczyniony To wszystkim mieszkańcom w Jerozolimie wiadomo I nie możemy tego zaprzeczyć Ale aby się to więcej nie rozsławiało między ludźmi Zabrońmy im z groźbą, aby więcej w tym imieniu Do żadnego człowieka nie mówili I zawoławszy ich nakazali im, aby wcale nie mówili I nie uczyli w imieniu Jezusa Lecz Piotr i Jan odpowiadając rzekli do nich czy słusznym jest w oczach Bożych raczej was słuchać niż Boga? Osądźcie, albowiem my nie możemy tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy, nie mówić. A oni, zagroziwszy im ze względu na lud, wypuścili ich, nie znalazłszy nic, za co by ich ukarać mogli, bowiem wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i oznajmili im, co do nich przedniejsi kapłani i starsi mówili. A oni, usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli Panie Ty, Boże, który uczyniłeś niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Któryś Duchem Świętym przez usta Dawida sługi swego powiedział Czemuż się wzburzyły narody, a ludy marne rzeczy przemyśliwały? Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali się z połem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i z ludem izraelskim, aby uczynili to, co ręka Twoja i rada Twoja przedtem postanowiły, żeby się stało. A teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, i pozwól sługom swoim, aby z całą śmiałością głosili Słowo Twoje. Wyciągnij rękę swoją do uzdrawiania, aby działy się znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się oni modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili Słowo Boże ze śmiałością. A u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, Żaden niczego z majątności swoich nie zwał swoim własnym, ale wszystko mieli wspólne. A z wielką mocą apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i była wielka łaska nad nimi wszystkimi. I żadnego nie było między nimi, który by cierpiał niedostatek, gdyż którzykolwiek posiadali rolę albo domy, sprzedawali i przynosili pieniądze za to, co sprzedali. I kładli u nóg apostołów i rozdawano każdemu, ile komu było potrzeba. A Józef, który nazwany był od apostołów Barnabaszem, co się wykłada syn Pociechy, Lewita z Cypru rodem, mając pole, sprzedawszy je, przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostołów.